Witamy w kolejnym podcaście bloga Johna Cichonia i redakcji serwisu Real Madrid net. Ja jestem cichonio i witam wszystkich serdecznie. Ze mną jest Johnny, witajcie. I witamy z nami też Tomka Witaj Tomek. Witam bardzo serdecznie. Wszyscy oczywiście jesteśmy podekscytowani już tak naprawdę weekendem i, i, i myślę, że wszyscy kibice chętnie by już przeskoczyli te parę dni, żeby, żeby to już był ten dzień Grand Derby, ale oczywiście my się skupimy jeszcze na wydarzeniach zeszłego weekendu i tego, co nas czeka w Lidze Mistrzów na najbliższych dniach. Oczywiście tym wszystkim wydarzeniom kontekst nadają Grand Derby zbliżające się i, i od tego tematu dzisiaj oczywiście nie, nie, nie uciekniemy, ale wszystko po kolei... Wszystko, wszystko w, swoim w swoim czasie. Ponieważ następny podcast będziemy nagrywać w piątek na dzień przed Grand Derby, zachęcamy i zapraszamy serdecznie do przesyłania Waszych uwag na temat tego, jak Mourinho powinien zagrać, albo jak uważacie, że zagra, um, jakie są mocne i słabe strony Realu, jak powinien ten skład wyglądać, zapraszamy, żeby to wszystko um, wysyłać na, pod nasz redakcyjny adres redakcja redakcjamaupa.realmadryt.net, bądź na numer GG25668262. Jeżeli też macie jakieś opinie na temat Barcelony, jak zagra, jak Guardia, jaki skład Guardiola wystawi, to też umieszczajcie, umieszczajcie to w mailach bądź tam na GG. Wszystkie dane kontaktowe będą w poście przy podcastie i prosimy zaznaczać te wiadomości podcast i właśnie, żebyśmy mogli potem odnieść się do tego w naszym podcastie. Także serdecznie zapraszamy. Zaczynamy od meczu Realu z Atletikiem. Real miał wyjazdowy mecz w Bilbao. Mourinho zdecydował się na dość rezerwowe ustawienie, mimo to Real sobie poradził całkiem dobrze, wygrał 3-0. I warto odnotować występy przynajmniej paru zawodników z tego meczu. Najwięcej się chyba mówiło o powrocie Kaki, który zaliczył dwa trafienia z rzutów karnych. Dużo dużo się pisało o jego występie, dużo, dużo było głosów, że to wraca wreszcie Kaka, na którego czekali, że to jest ten zawodnik, który przychodził dwa lata temu i miał pociągnąć, pociągnąć Real do, do sukcesu. I co? I chyba jednak to jeszcze nie to. Jeśli to ma być ten sam zawodnik, co przychodził dwa lata temu to fantastycznie, bo pamiętajmy, że on już ostatni sezon w Milanie miał słaby, więc tak naprawdę do Realu już przychodził słaby zawodnik. więc.. Bardzo trafne komentarze, według mnie. Okej, okay. a teraz po, po, po krótkich złośliwościach kibiców Barcelony, już, już bardziej na poważnie. Kaka zagrał dobrze. Był jednym, powiedzmy, z, z kreatorów tego zwycięstwa jednym z autorów w większości sytuacji i bramek. Oczywiście to nie był ten kaka, na jakiego wszyscy czekamy. I ja szczerze mówiąc, też mam wątpliwości odnośnie tego, czy. Czy, to, czy już możemy się faktycznie cieszyć tym, że Kaka jest z nami i, i, że, i, że, i że to będzie ktoś, na kogo będziemy mogli liczyć tak naprawdę w pierwszej kolejności. Bo Już pamiętamy jego mecze z Villarrealem na przykład, to był bardzo dobry mecz też, wszedł, wszedł do gry i odmienił, odmienił ten mecz praktycznie, a potem, potem były po prostu gorsze mecze, kiedy była większa presja, kiedy grał od początku, nie wyglądało to, to tak dobrze. Johnny, powiedz, może opisz krótko ten mecz, jak wyglądał przebieg gry. Jak to wyglądało na przykład w porównaniu z, nie wiem, do, meczów, do meczów Realu Madryt u siebie z drużynami, które potencjalnie były wskazywane na porażkę i przyjeżdżały się murować. Jak zagrał Atletik przeciw, przeciw Realu? Atletyk zagrał generalnie tak jak zawsze gra, nie przeciwko mocnym zespołom. Czyli wyszedł dynamicznie, znaczy taki był zamysł, dynamiczne, szybkie akcje, ostra gra, twarda, tak jak, tak jak to zawsze atlet Bilbao gra. Tyle, że no, ta taktyka nie odpowiada taktyce Realu, w sensie Real gra bardzo podobną piłkę, tylko że na wyższym poziomie. No jeżeli się spotykają jakby dwie podobne taktyki, no to ta lepsza zazwyczaj wygrywa. No i tutaj było no, niekwestionowane zwycięstwo Realu. Na pełnym luzie dosyć, nawet można powiedzieć, Lore Llorente nie wiem, czy dotknął w ogóle piłki tam, czy miał jakieś dwie chociaż udane akcje, raczej nie miał. Co, co też świadczy o tym, że Atletik tą swoją szybką piłką chciałby się przenosić na połowę Realu, ale tam już od razu tracił piłkę, więc jakby nawet nie, nie mógł skonstruować akcji. A Real z kolei to wykorzystywał, bo Atletik się przesuwał, a te kontry Real są zabójcze jakby dla tych słabszych zespołów, no nie tylko dla słabszych. No i Real spokojnie sobie wykorzystał, Di Maria zrobił to, co robi najlepiej, czyli wymusił dwa rzuty karne. Jeden, był... Wy, wywalczył, wywalczył, powiedzmy, powiedzmy, to, uczciwie. Znaczy, jeden był y, o, o, ewidentny, a drugi, no tak. Tak, ten drugi był trochę, mo, można by się z nim tak spierać, jest jest y, chociaż no, wyraźnie był fał, atak rękami jakby zawodnika na Di Maria, chociaż, chociaż jakby intensywność tego ataku można, można, można poddawać w dyskusję. Y, ja chciałem właśnie zwrócić uwagę przy, przy okazji tego, że Di Maria to był tym jednym z kluczowych czynników naszego zwycięstwa że czasem przy, przy tego typu właśnie meczach zależymy od sędziów w dużym stopniu, bo na przykład meczu ze Sportingiem, który przegraliśmy oczywiście, Di Maria próbował wywalczyć wiele rzutów karnych, no i tak naprawdę był bliski dostania do żółtej kartki za, za symulowanie. Tutaj sędzia był trochę bardziej drobiazgowy, no i skończyło się na, na dwóch karnych, także to był jeden po prostu z czynników, które były tutaj istotne. No ale te Di Maria chyba nie dostał tak dużo żółtych kartek za to symulowanie. Ja jestem zdziwiony, bo ja za każdym, w każdym meczu po prostu on, on ciągle symuluje i nie wiem, widziałem chyba może raz albo dwa razy, że dostał y, żółtą kartkę. Nie wiem jak ty, czy znasz jakieś statystyki ile, ile on ma tych żółtych kartek za, za symulowanie. Tych statystyk, no, no nie niestety. Znaczy, z znaczy z z z, z, z z z żółte kartki musi faktycznie za symulowanie, ja sobie przypominam ze dwie chyba. Znaczy, ja ale znaczy ja myślę, że y, ja myślę, że, y, ja myślę, że, że... Te, te też nie przesadzał z tym, bo on, on szuka tych rzutów, rzutów karnych, ale często to jest, y, y, y, często to po prostu nie jest aż takie wcale bezczelne, tylko jest jest kontakt, chodzi o to, że to jest zawodnik, który, który woli... Y, w razie kontaktu się przewrócić nieraz, niż, niż iść na bramkę. Nawet jeżeli, jeżeli, jeżeli mógłby ustać na nogach. W no, każdym razie jest, tak, jest, to, to... jest to zawodnik dosyć po postury, jest dosyć chudy, więc trochę mocniej zawieje wiatr, i jest to zrozumiałe, że się przy, przewraca w takich sytuacjach. No tak, no to to wiatr go przewraca. No, szkoda, że tak wieje w tej Hiszpanii. W każdym bądź razie Di Maria zrobił swoje i potem został zmieniony. Wszedł na jego miejsce. Inny, inny zawodnik. Więc tak, poza Kaką i poza Di Mariją warto zwrócić uwagę na przynajmniej jeszcze kilku zawodników, bo mówiliśmy o rezerwowym składzie, który nie wystawił. Przede wszystkim obrona zagrała w, w, w eksperymentalnym składzie, bo Albiol zagrał obok Garaja na środku, po lewej stronie był jeszcze Arbeloa, czyli praktycznie tylko Sergio Ramos był z tej pierwszej jedenastki. I trzeba powiedzieć, że nasze, nasze wieżowce na środkowej obronie sp sprawdziły się całkiem dobrze właśnie przeciw Jorenty. to co John że on nie miał wielu sytuacji, ale właśnie nie miał też przywagi fizycznej, którą mógłby wykorzystać. Ale też nie miał piłek, co też trzeba powiedzieć. Jeżeli miał w ogóle te piłki, to miał na, nie 25-30 metrze, co, co, co w ogóle nie, nie, ma, nie ma żadnej rozwiązania dla, znaczy, co, co, co z tego, że RENT ma piłkę na 20 30 metrze, y, kiedy on nie potrafi sam minąć, nie wiem, trzech zawodników, a jeszcze do bramki jest spora odległość. O tym zaraz powiemy, skąd, skąd te problemy jeszcze y, atleticus z, z, z konstruowaniem akcji. W każdym razie y, Albiol i Garaj y, zagrali, spisali się całkiem dobrze, to trzeba powiedzieć, y, natomiast Pepe zagrał... Y, na, na ciekawej pozycji defensywnego pomocnika, trochę, trochę, trochę środkowego gorący trochę taki libero, który, który cofa się do wspomagać linii obrony, ale, ale też wychodzi dużo wyżej. To ciekawe ustawieniem było, bo jakby trochę Mourinho zabrał z taktyki Guardioli, bo u nas defensywny pomocnik Busquets czy Mascherano zawsze się cofają, jakby tworzą linię obrońcy z Piqué i tam przypuśćmy Pujolem, zawsze się cofają, a jak jest akcja do przodu, to idą do przodu. Tak więc no takie trochę ciekawe to ustawienie i czasami Real jakby grał piątko obrońców, to się wydawało, że... bo Pepe tak się cofał. No też to są jego nawyki, że on jest też środkową obrońcą, on nie jest typowym defensywnym pomocnikiem, dlatego też ma bardziej, żeby wrócić do, po, do obrony i żeby coś tam zadziałać. No ale to jest ciekawe, że Mourinho nawet podpatruje Guar Guardioli, czyli był najlepszy. <haves> <haves> <haves> Et... <haves> może, może podpatruje Guardiola, ale pamiętam też, że Pepe w reprezentacji Portugalii na mistrzostwach świata grał na defensywnym pomocniku tam Kueyros go wystawia, więc więc nie podpatruje również tych najgorszych. Tego <laughs> również się cieszę. Okej, okay. jeśli chodzi o, o podobieństwa i różnice z ustawieniem Barcelony, no to ten w Barcelonie ten środkowy pomocnik, on tam przede wszystkim się cofa, kiedy, bocz, kiedy środkowi obrońcy rozchodzą się na boki, żeby asekurować skrzydłowych obrońców. Więc to no, nie, nie, nie do końca... Tak, w każdym razie Barcelona, Barcelona w, w efekcie gra raczej trójką w obronie, a nie, a nie, a nie piątką w prostu no, tak, częściej. Tak, Natomiast to... jeśli jeśli chodzi o Pepego, bo to jest, to jest bardzo ciekawe, czy to przypadkiem nie jest eksperyment przed Grand Derby. Miałoby to wyglądać tak, jeżeli, to, jeżeli, jeżeli dobrze, dobrze, dobrze kombinujemy. Wiadomo, że problemem z Mesim i z upilnowaniem Mesiego jest to, że on się cofa głęboko po piłkę i, i rozpędza się, prawda, z drugiej linii, gdzie ma trochę więcej miejsca i dopiero nabiega na obrońców, którzy nie są w stanie go powstrzymać, po prostu bo on jest rozpędzony. I jeżeli Pepe miałby tak właśnie grać, też w Grand Derby, w których, bo to jest pytanie też, też czy, czy cały czas, czy cały czas Mourinho tak będzie wystawiał, jednym z czterech, w każdym razie Pepe był, miał, miał, miał, miał to, miałby tą swobodę, żeby za Messim biegać praktycznie wszędzie, żeby, żeby na Messi być w każdym momencie, kiedy, kiedy on był w stanie dostać piłkę. I przeszkadzać, rozpędzić się i wbiec na tych obrońców. Oczywiście zostałoby wtedy czterech obrońców w polu karnym, no i asekuracja by była, była dobra, nie byłoby tam otwartych żadnych miejsc do, do, nie wiem, dla Vii czy dla Pedro, żeby tam, żeby tam wbiegali. Także to jest bardzo ciekawe, zobaczymy, um, czy Mourinho się na to zdecyduje i ewentualnie kiedy, bo trzeba powiedzieć, że to jest dosyć defensywna um, taktyka, no bo gramy wtedy piątką obrońców, i wiadomo, że siły w ataku są trochę no wstąplone. Przepraszam, kto ma atakować w tym meczu? Kto, kto ma stratę punktową do lidera? Barca czy Real? No, oczywiście Murinia może swoją taktykę łożyć tak, by jak najbardziej zminimalizować straty, ale no też musiałby chyba, musi trochę pomyśleć o ofensywie. No, może wyłączyć Messiego, ale jednocześnie będzie miał jednego zawodnika mnie, jeśli chodzi o rozegranie o ofensywnej. No dlatego ja mówię, że w, w, w którym z Grand Derby ewentualnie by się, by się, by się na no to zdecydowało. pamiętamy, że przybędą aż pucharowe mecze, więc yy, będzie ważne, żeby, żeby nie stracić gola. A inna sprawa, że tak naprawdę Barcelona, kiedy nie strzela goli, to, yy, to, to nie jest drużyna przynajmniej w tej chwili, której jakoś szczególnie ciężko było szczelić gola moim zdaniem. Także jeżeli by się udało powstrzymać ich atak, no to, to wystarczą tak naprawdę dwie, trzy skuteczne kontry, żeby, żeby wyjść na prowadzenie. Dwie sprawy z tym, Pepe. Po pierwsze to, co mówi Tomek, nie sądzę, żeby i to też czytam w gazetach hiszpańskich, że Mourinho raczej się nie odważy na to, żeby zagrać aż tak defensywnym ustawieniem z Barceloną, bo to by oznaczało, że jakby się poddał. Ja nie mówię, że on by się poddał, bo to jest jakby logiczna zagrywka ze strony Mourinho, tylko że wiadomo jak, jak jest w Hiszpanii, jest są chibice i czego oczekują od, od Realu, żeby grał zawsze ofensywny futbol do przodu i na pewno nie z Barceloną, żeby się bronił. To po pierwsze. Po drugie... Ta taktyka jest o tyle ryzykowna, że Pepe, gdy miał biegać za Messim, to ja nie sądzę, żeby on wytrzymał do 40 minuty na boisku. Sądzę, że on zajdzie z boiska w 40 minucie za dwie żółte kartki albo od razu czerwono. Okej, okay, zostawmy w takim razie ten temat. Na razie przynajmniej przyjdą glendeli, będziemy się nad tym zastanawiać. I... Właściwie, właściwie tyle, jeśli chodzi o, no, o rezerwowych z Realu. Jeszcze o Granero chciałem wspomnieć krótko, chociaż on tak naprawdę w ostatnich meczach grał bardzo dużo i, i on już praktycznie stał się jednym z zawodników pierwszego składu bardziej rotowanym niż, niż, niż rezerwowym. I, I zaliczył asystę, zaliczył bardzo ważną rolę przy, przy drugim karnym, gdzie tam wymienił piłkę z, z Di Maria. I ca, całościowy obraz tego jest taki, że... W Realu jest dosyć dużo zawodników, którzy do tej pory nie byli eksploatowani, natomiast całkiem dobrze radzą sobie w, w ligowych pojedynkach i są w stanie zdominować nawet drużynę Atletiku, który przecież walczy o puchary, o Ligę Europejską, jest, jest w szerokiej czołówce Ligi. I, I zastanawialiśmy się nad tym właśnie w kontekście też całej Ligi. I to w sumie nie może dziwić tak naprawdę, że ci zawodnicy w Realu są, bo już od, od dłuższego czasu i Real i Barcelona Przecież zgarniają najlepszych zawodników z praktycznie wszystkich drużyn ligi, i pomału to się staje, ta liga staje się takim, taką posiadłością feudalną praktycznie Realu i Barcelony, bo nie dość, że kto błyśnie tak naprawdę w innej drużynie dobrze chodzi do Realu albo Barcelony. Jest jeszcze grupa zawodników, to Real zwłaszcza tą politykę stosuje, do których ma prawo, czyli, czyli może ich wykupić na przykład po sezonie, tak jak Cajechon albo Parejo, którzy jeżeli tylko lepiej zagrają, to, to po prostu Real może ich jednostronnie wykupić z drużyny i na przykład sprzedać gdzie indziej z zyskiem, co już co, co sugerował tak naprawdę Perez odnośnie na przykład Kajehona, który prawdopodobnie nie miałby miejsca w składzie Realu. Tak, z Nagredo, prawda? Z nagrado było podobnie, tak, on też został wykupiony i, i potem potem sprzedany do Sewilli. I w kontekście, w kontekście ca, całej ligi, plus do tego dochodzą wypożyczeni zawodnicy, tak jak na przykład, nie wiem, Caceres w Sewilli, który też tam przecież gra ważną rolę, a jest własnością Barcelony. Także Real i Barcelona praktycznie de facto posiadają pół, pół ligi i to nie, nie może dziwić po prostu, że, że oni mają na przykład zwłaszcza Real, Barcelona troszkę ma tą ławkę krótszą, że Real ma praktycznie dwa składy, które mógłby z powodzeniem wystawiać w Primera División i jest pytanie czy nie lepiej by było dla nas i dla naszej kampanii w, w lidze, żeby po prostu Mourinho częściej z tych zawodników korzystał. No to jest ryzykowna teoria, bo znaczy pojedyncze mecze pokazują, że ci zawodnicy jakby dają radę, tak? Tylko co by było gdyby grali w tydzień w tydzień Yy, musieliby się zmierzyć na przykład z Vierałem, z Walencją yy, w pełnej presji, bo teraz jakby trochę już odeszła ta presja yy, sam Mourinho jakby trochę ją zdjął, yy, jakby stawiając na puchary yy, oczywiście, bo niektó niektórzy zawodnicy się wypowiadają, że ciągle walczymy i tak dalej, ale no jednak, jednak jest pewien już yy, za, yy, chyba za dużo przewaga Barcelony, żeby, żeby cokolwiek yy, zmienić z tymi klubami, no to jest... Yy... To jest ciekawe, bo ostatni artykuł w Daily Telegraph znany dziennikarz angielski Henry Winter napisał właśnie o, o tym, że Liga Hiszpańska jest już najlepszą ligą na świecie, że Premier League już nie jest najlepszą ligą na świecie, nie ma najlepszych klubów, za to Liga Hiszpańska ma i ci wszyscy, którzy sądzą, to jest ciekawe, bo to jest głos z Anglii, czyli trzeba pamiętać, że Anglicy nie, łatwo się nie poddają, zawsze wolą bronić, ci swoją. oni wymyślili piłkę nożną i oni mają prawo do tego, że, że ich liga jest najlepsza. Ale on napisał właśnie, że Liga Hiszpańska nie, nie, nie jest tylko Ligą Barcelony i Realu, bo tam są jeszcze lepsze zespoły, tylko że my źle patrzymy na Ligę Hiszpańską. Popatrzymy przez pryzmat Barcelony Realu i nam się wydaje, że, te, że skoro mamy 20 punktów przewagi między drugim a czwartym zespołem, no to ta liga jest słaba, no ale zobaczmy gdzie jest Villarreal. Villarreal jest w lidze Europejskiej, wygrał 5-1 z Twente, bez, bez żadnego problemu. Rosji z Nilmarem sobie tam pogrywali tak jakby to byli jacyś chłopcy do bicia, a przecież w ostatniej w Wałęsia rozbiła Villarreal 5-0. Walencja e, grała jeszcze nie tak dawno w Lidze Mistrzów, e, wyszła z grupy, tak więc e, te zespoły nie są takie słabe. My źle patrzymy trochę na tę ligę, bo patrzymy przez pryzmat Barcelony i Realu, czyli patrzymy na najwyższy poziom jaki jest w, w piłce nożnej, a te zespoły tak naprawdę prezentują no, o, o, poziom dwa niższy, tylko że ten poziom dwa niższy to wystarczy na półfinał Ligi Europejskiej albo nawet ćwierć na Ligi Mistrzów, czyli czym... Gdyby tak oglądać, po prostu ligę. Poza tym, no, Barcelona i Real kupują zawodników z Ligi Hiszpańskiej. To też o czym świadczy. Nie kupują, rzadko kupują tam, nie wiem, z tylko Kaka, Ronaldo. Te największe gwiazdy z innych lig, przychodzą do Barcelony i Realu. A tak naprawdę, my, my ściągamy, znaczy Barcelona i Real z Sewilli, z Villarreal, z Walencji. Atletico Madryt ma Aguero, czyli można przejść, może przejść. Czyli ta, ta Liga nie jest taka słaba, tam są dobrzy piłkarze, tylko no, jak patrzymy przez Barcelonę i Real, no to nie, trudno powiedzieć, że te inne zespoły są dobre, skoro wychodzi Barcelona 5-0 wygrywa, tak? Albo Real tam bez problemu 3-0 z Bilbao. Nie wiem, co wy sądzicie o tym, czy uważacie, że Premier League już jakby straciła ten poziom? Manchester Chelsea ciągle są w półfinale, znaczy walczą o półfinal. półfinal. Barcelona i Real będą w półfinale zapewne, to ten odpadnie. Czy, czy, już, czy już jakby z Premier League nie jest najlepszą ligą na świecie i to liga hiszpańska jest najlepsza? Ja w ogóle nie, nie lubię tych klasyfikacji: najlepsza liga na świecie. W każdym sezonie e, tak naprawdę się zmienia: czasami hiszpańskie kluby zajdą najdalej w Lidze mistrzów, czasami angielskie. Przecież rok temu Inter wygrał Ligę Mistrzów. No, nikt nie twierdził po tym, że, że Liga Włoska jest. Najlepsza zresztą Liga włoska, akurat teraz przeżywa kryzys, z kolei teraz bardzo rozkwita Liga Niemiecka, przynajmniej ekonomicznie, pełne stadiony, świetne spotkania, więc dla mnie to jest bardzo płynne i tak naprawdę do końca według mnie nie da się tego zmierzyć jakoś obiektywnie. Która, je, która liga jest najsilniejsza. Możemy powiedzieć, która liga nam się podoba, w jaki sposób gry nam się podoba, gdzie grają silne drużyny, ale całościowo m, według mnie, no możemy powiedzieć, że liga polska jest słaba i będziemy <śmiech> mieli rację, ale no, która liga jest najlepsza, we, we, według mnie ciężko stwierdzić. Właśnie może w takim kontekście, może nie która liga jest najlepsza, ale która, która ma jakby najwięcej drużyn, które prezentują wysoki poziom. No i tutaj, to, to jest to pytanie, no bo jeżeli jakaś liga ma bardzo dużo drużyn, sześć na przykład walczących i są na dobrym poziomie, no to można powiedzieć, że, że ta liga jednak, warto ją oglądać i warto ją śledzić. I nie jest to tylko liga Barcelony i Realu, tak? To znaczy na pewno Primera Division nie jest ligą tylko Barcelony i Realu w kontekście jej siły, prawda, w Europie. To, to nie jest tak, że tylko Real i Barcelona istnieją w Europie z Ligi Hiszpańskiej. Ale trzeba też powiedzieć, że no Villarreal, nawet jeżeli jest faworytem Ligi, Ligi Europy, no to zawsze, zawsze przecież te, te drużyny angielskie jednak trochę, trochę drugorzędnie traktowały te rozgrywki. No A w Lidze Mistrzów mieliśmy jednak w fazie pochorowej cztery drużyny z Anglii, a nie, a nie z Hiszpanii. No wiadomo, Arsenal, Arsenal przegrał z Barceloną, to ten ham wyraźnie ustępuje Realowi, ale. Chelsea i Manchester, no po prostu, tak, że trafił na siebie już w finale. To, to wciąż byli byli chyba cały czas faworyci Ligi Mistrzów, Także, także dyskusyjna sprawa ciągle. Chodzi mi tylko o to, żeby ten obraz Ligi Hiszpańskiej jest trochę, trochę dołujący dla, dla, dla nas, kibiców. Przynajmniej dla mnie, bo jeżeli się słyszy. Ktoś mówi, a, Liga Hiszpańska, tylko Barcelona i Real. Tam nie ma czego oglądać, tylko co tydzień można tylko oglądać Barcelonę i Real i to jest już nudne, bo zawsze wygrywają. Nie no, tam, tam są też fajne mecze, tak? No, są fajne drużyny. Jeżeli by się zagłębić w, w Real, no, Rosji z Nilmarem to są, albo Valero, Valero, Borja Valero, to są piłkarze, którzy są przymierzani do najlepszych klubów na świecie i tak dalej, i tak dalej. Tak więc chciałem tylko zaznaczyć, że warto oglądać inne zespoły też. Absolutnie warto, zresztą nawet w ten weekend był, był właśnie ciekawy mecz w Balencji z Virealu, z Villarrealem mówiliśmy o tym, 5-0 rozmiary zaskakujące zwycięstwa, samo zwycięstwo może nie aż tak zaskakujące, ale dla wszystkich fanów Ligi Hiszpańskiej jako Ligi... Więcej, większej ilości drużyn niż Barcelona i Real. Mamy niestety złe wieści, bo w najbliższym miesiącu będzie się mówiło tylko o meczach Real i Barcelony. Dlatego chciałem to powiedzieć, bo już więcej o tym nie wspomnę. Także nie będzie na razie dużo miejsca dla innych drużyn. I wracam jeszcze do ligi, do meczu Barcelony z Almerią. Chciałem powiedzieć, że chyba zaskakująco, emocjonujący i wyrównany mecz. Jak, jak, jak go oceniliście? Jakie wrażenia mieliście? Mam takie same wrażenie, Byłem zaskoczony. Tym, że, że Almeria postawiła tak... E, tak e, cóż, no byłoby, grała tak dobrze. E, byłem zaskoczony tym, że Barcelona miała tak duże problemy. Problem był w tym, że, że, że trochę za wolno rozgrywaliśmy piłkę, za bardzo po obrzeżach. E, za mało stwarzaliśmy sytuacji. E, dopiero kiedy zostaliśmy zmuszeni do tego, by grać na pełnych pewny, na obrotach, udało nam się strzelić bramkę, ale... Ja spodziewałem się spacerku w tym spotkaniu, no, no, natomiast w pewnym momencie trzeba było drżeć o wynik. Almeria to drużyna, z którą do tej pory Barcelona grała trzykrotnie w, w, w tym sezonie i zanotowała bilans bramek 16-0 w tych trzech meczach. Także to, to 3-1 tak, nie, nie, nie, nie tylko jest innym wynikiem odmiennym od tych do tej pory, ale też gra była zupełnie inna, bo pamiętamy jak te mecze wcześniej wyglądały. Ym, i, I chciałem powiedzieć, że ym, no, w Almerii nie zagrał jeszcze Mbami, środkowy pomocnik, bardzo, no, bardzo ciekawy zawodnik. do e, no, jeden z moich ulubionych Widzę, no. także także o tym wspominam, ale nie, to naprawdę, naprawdę była. Byliśmy ta... dużo szczęścia w takim razie. E, no. To była no. To była istotna z moim zdaniem, bo Barcelona, Barcelona nie lubi zawodników zbyt fizycznie grających. Ja nie mówię, że on, że on by tutaj prawda, prze prze prze prze prze prze prze przechylił szaleń zwycięstwa na korzyść Almerii, ale tylko um, jakby woli ścisłości chciałem zauważyć to. Um, w w Almeria miała prosty, prosty plan na ten mecz. Um, murowała się w ośmioma zawodnikami czy dziewięcioma. Pablo Piatti, bardzo szybki, skrzydłowy napastnik, tak biegał w środku, w, w przodzie, on miał te piłki dostawać. Um, bramkę Barcelona straciła właśnie po kontrze, wykorzystując szybkość. Tym razem Krusata, który zabrał piłkę bodajnieście i popędził prawą stroną. Zagrał właśnie do Piatiego, który idealnie obsłużył koronę. Kogo czy, czy, czy, czy i jeśli tak, to kogo można, można szczególnie winić po stronie Barcelony za, być może za stratę gola za, za, za ten gorszy mecz? No, na pewno nie Milito. <śmiech> Cichy, nie, nie powiem, że Milito... A ja chciałem właśnie powiedzieć, z tylko fakt chciałem zauważyć, no, no. że e, póki Piatti biegał po stronie Pikego w pierwszej połowie, nie było żadnego zagrożenia, a potem, kiedy przyszedł na prawą stronę, czyli na stronę Milito, e, no to padł gol. No. no padł gol, ale to nie jest jego wina. No. W sensie, to on, on nie popełnił błędu. On był jedynym, który chciał uratować tą, e, tą akcję, chciał uratować przez stratę gola Barcelonę. No, cóż z tego, że Biegi chciał zrobić w odwrotną stronę, w którą bieg. No, to, to nie jest łatwe, nie da się nawet w pesie się nie da tego zrobić, tak więc yy, nie mieli to, no cały zespół no i Niesta głupio traci piłkę yy, i tak dalej, ja chciałem powiedzieć tylko o tym, o tym meczu, że yy, Pep chciał yy, mobilizował zespół jak potrafił, ale no, to co Cichy przez cały sezon mówiłeś, yy, Barcelona ma problemy teraz jeszcze w tej fazie, już tej najważniejszej, żeby się mobilizować na te słabsze zespoły. I widać było, że wystarczyło podrażnić Barcelonę, tak, wystarczyło jej strzelić gola, parę minut później już, już było 1-1, paręnaście minut później było 2-1, a do końca jeszcze jeden gol padł po głupim błędzie obrońców. No ale to ten pressing, o którym marzyliśmy jakby z najlepszymi zespołami, to tak właśnie Messi gra i tak strzela gola. Tak więc... Y ten mecz był. Nie, Almeria nie zagrała, no moim zdaniem, lepiej niż w poprzednich spotkaniach, tylko Barcelona wyszła na to spotkanie, nie wiem, e, z głowami w szatni albo jeszcze w domach, i sobie e, podawała piłkę w tempie, nie wiem, chutnika e, Kraków w ostatnim meczu piątej ligi, e, na którym byłem w niedzielę. Tak, tak właśnie, tak, tak szybko grała Barcelona. E, Dużo strat, dużo niepotrzebnych strat. Tiago miał tam zagranie piętką w, na, na połowie, po której mogła pójść kontra, a nie poszła. Messi stracił piłkę, dzięki czemu Mascherano sfałował zawodnika Almerii i nie zagrał w, w Grand Derby. Tak więc dużo niepotrzebnych, głupich błędów, które wynikały tylko i wyłącznie z braku koncentracji, z braku pełnej mobilizacji. Ja się nie dziwię do końca, że nie ma tej mobilizacji w takich meczach, bo widzę, że na przykład z Szechtarem jest ta mobilizacja, tak? W meczu z Szechtarem czy w meczu z Arsenalem, jeżeli jest mobilizacja, to wygrywamy. Tak więc dlatego się nie obawiam o jakby formę, może tylko wbiję, ale to to ja jeszcze chciałem tylko dodać z drugiej strony, że bramki dla, dla Barcelony też padły po prostych błędach Almerii, które wynikały z niedostatecznego poziomu jej zawodników po prostu. E, ważne informacje po tym meczu dla Barcelony. E, rano nie zagra w, w Grand Derby, co wobec problemu Barcelony w obronie może być problemem, ale o tym, tak jak mówię, będziemy, będziemy dyskutować przy okazji samych Grand Derby. E, no i tak, Bojan, kontuzja do końca sezonu, więc on co prawda nie był, nie był pierwszym wyborem Guardioli, ale Pedro, Pedro i Vija trochę ostatnio się zecieli, trochę ostatnio rozczarowują. Zwłaszcza Vija, tutaj jest statystyka, porównanie Viji i Ibrahimowicza. Vija na 21 bramek w tym sezonie potrzebował 3300 minut gry, Ibrahimowicz w tym samym, na, na, na tą samą liczbę bramek potrzebował 3150 około. Minut. E, czy zatem jak, jak oceniacie um, Vija w tym sezonie? Może, może, może taki szybkie, szybkie, szybki rzut oka e, z takiej perspektywy? Czy nie sądzicie? Czy, czy uważacie, że, że Vija ciągle był lepszym transferem niż Ibrahimowicz? Tomek. Ja uważam, że Vija jest lepszym transferem niż Abri Ibrahimowicz. Bardziej pasuje do naszego stylu gry. E, charakterologicznie bardziej również pasuje do drużyny. Myślę, że, że ten ostatni miesiąc, czy już ponad miesiąc w ramki D nie może nam przesłaniać tego, co dotychczas zrobił w tym sezonie. Mam nadzieję, że, że Dawid odzyska tą formę, odzyska swój instynkt strzelecki. W ostatnim meczu miał słupek, wywalczył karnego, więc nie można go za to spotkanie ganić. Natomiast jeśli chodzi o Pedro, no Pedro dopiero dwa razy wszedł na zmianę po kontuzji, więc na razie spokojnie. Nie, nie, też tutaj nie mówmy, że już Pedro nagle zawodzi i nie mamy mamy tylko jednego napastnika, bo tak nie jest. Pedro, jeśli myślę, zdąży przed końcem sezonu najważniejsze mecze, wrócić do najlepszej dyspozycji. Natomiast rzeczywiście kontuzja Bojana jest dużym problemem, ponieważ właśnie teraz w tym okresie Bajan by dostał swoje szanse. Tak jak było to w poprzednim sezonie, on miał przecież fantastyczną końcówkę poprzedniego sezonu. Liczyłem, że teraz też właśnie końcówka będzie należała do niego i też w tym meczu z Almerią wydawało się, że w pierwszej pół godziny do, do momentu, gdy grał był, był naszym najbardziej zmotywowanym zawodnikiem i najgroźniejszym zawodnikiem takiego Bojana chciałbym częściej oglądać, no wielki pech, kontuzja, no kontuzja, która otwiera chyba drzwi Afelajowi do, do może nie do pierwszego składu, ale na pewno do, do bycia pierwszym rezerwowym. Pełna zgoda z Tąkiem. Wija oczywiście jest lepszym transferem niż Ibrahimowicz. Co do tych minut, Wija gra więcej niż Ibrahimowicz, bo więcej robi na boisku. Chodzi o to, że Wija gra w obronie. Ibrahimowicz nie gra w obronie w ogóle. Kompletnie nie stosował pressingu i tak dalej. Tak więc nie przekreślam go, w przyszłym sezonie będzie jeszcze lepszy, mam nadzieję, że się niedługo odblokuje i nie będzie obijał już słup, słupków i poprzeczek, tylko będzie trafiał do bramki. Bojan, no to jest straszne, bo on, miał, on, bo on był w formie, po całym sezonie w końcu złapał formę i tak jak Tomek mówi, w tym meczu był najlepszym zawodnikiem do czasu, kiedy grał i jeszcze co, co ten obrazek, kiedy złapał kontuzję, zszedł. I jeszcze chciał wrócić, a ta to, to kontuzja była dosyć poważna, to znaczy na 8 tygodni, ale to mogło się skończyć gorzej, mógł tam zerwać jeszcze jakieś tam zadła, gdyby tam pograł sobie. Wrócił, no nie dał rady, no widać bo że jest załamany. Co do kontuzji to jeszcze tylko taka ciekawostka, w Barcelonie jest taki zawodnik jak Hefren, strzelił w Grand Derby piątego, piątego gola i od tamtej pory nie wiem, czy zagrał jakieś w ogóle minuty, może 10 minut w jakimś spotkaniu, bo ciągle jest kontuzjowany. No i ostatnio Barcelona... E, przeprowadziła szereg badań, e, sprawdziła jakiego żelu do włosów używa, e, co je, jakie ma nawyki, e, lekarze byli z nim przez 24 godziny na dobę i spra sprawdzali czy na przykład te mm, kosmetyki, których używa, mają wpływ na to, że osłabiały jego organizm. To jest już, nie wiem, XXI wiek. Ale to jest ciekawe, no mam nadzieję, że coś znaleźli może w jego szamponie już nie będzie miał kontuzji. A tych kosmetyków używa bardzo dużo, jeśli na niego spojrzeć, także jest taki dosyć wymuskany chłopak, ale z dużym potencjałem, bardzo, bardzo szkoda. Natomiast teraz się przyda, ale zdaje mi się, że, że, że teraz jest zdrowy, tak? tak? Tak, Bo po prostu nie mieścił się w kadrze meczowej. Do Solarium też za nim chodzili? Też, tak. <laughs> okay. Okay, um... Tyle jeśli chodzi o, o Ligę. Musimy się zabrać jeszcze za Ligę Mistrzów prze, prze, przed końcem programu. Te mecze nie, nie powinny, przynajmniej nie spodziewamy się, żeby były jakieś szczególnie emocjonujące, o ile oczywiście i Guardiola, i Mourinho swoje mecze rozegrają tak jak należy, czyli prawdopodobnie do nich podejdą. I teraz jest pytanie, jak zbalansować drużynę na tyle, żeby z jednej strony oszczędzić maksymalnie dużo zawodników na Grand Derby, a z drugiej strony, żeby nie nie pozwolić na, na, na, nie wiem, na odzyskanie nadziei Szachtarowi i Tottenhamowi. Czego spodziewać się po Guardioli? Jakie, jakich rezerwowych może użyć? Co, co, co może zrobić, żeby, żeby ten idealny balans znaleźć? Ciężko powiedzieć tak naprawdę. Ciężko tutaj słyszałem, że, że jednak mamy wyjść atakiem Pedro VMS i MVP. Ciężko, ciężko naprawdę. Ciężko mi cokolwiek tutaj e, przewidzieć. Myślę, że na pewno zagram Aszerano ze względu na to, że nie będzie grał e, w Grand Derby. E, natomiast o, myślę, że zagram e, Adriano, może zagra Maxwell. Ja bym dał odpocząć e, Daniemu Alweszowi, Ale jeśli chodzi o pozostałych zawodników, czy, czy, czy możemy się spodziewać zawodników z głębszych e, rezerw jak chociażby Fontas? Eee, czy Tiago po raz kolejny wyjdzie w pierwszym składzie, tego, tego nie byłbym do końca taki pewien, ponieważ e, muszy, musimy się ustrzec e, błędów e, w pierwszych minutach, musimy się ustrzec e, tego, nie możemy po prostu dać Szachterowi żadnej nadziei, a jeśli Szachter strzeli szybko jedną, może dwie bramki, wtedy ten, ten mecz może być e, bardzo nerwowy, więc musimy wystawić skład który jednocześnie da, da szansę odpocząć paru zawodnikom, ale z drugiej strony będzie na tyle silny, by, by spokojnie kontrolować grę. No to jest duży problem, bo a tak chyba zagra taki jak mówi Tomek, czyli ta MVP, co z jednej strony cieszy, no bo może jakby wija się, nami, ktoś tam się przełamie i, i wejdą trochę w rytm taki golowy, na no z drugiej strony no, chciałoby się, żeby nie wiem, ktoś odpoczął, tak, żeby Messi sobie usiadł. No ale to jest no, szachty, z Shechtarem. Nie można sobie pozwolić na, na, na chwilę słabości. Co nas trochę uspokaja, to że trzech podstawowych obrońców, Serna, Rad i Czychryński nie, raczej nie zagrają w tym meczu. No, Serna jest na 80% jakby wyautowany z tego meczu. I to jest y, pozytywna wiadomość, bo ten Rad i Serna na skrzydłach to, mm, to był problem w pierwszym meczu i jeżeli tego nie będzie, to Barcelona będzie mogło grać swobodniej. Co do obrony, no nie wiem czy na, na Fontasa się zdecyduje, chciałbym żeby się zdecydował, ale z tego co też y, czytam i dochodzą do mnie głosy to jest nawet opcja, nie wiem czy to mi że Piquet z Mascherano w środku obrony zagrają, Busquets przed nimi, Keita i Xavi w pomocy, to było ciekawe, nie wiem jak, nie wiem, Ciekawa gdzieś... opcja, a to masz na środku, a nie Busquets wtedy? No właśnie nie, właśnie, właśnie widziałem gdzieś takie ustawienie, że w, tam w sporcie czy El Mundo Deportivo, że chciałby, chciałby Guardiola przetestować bardziej, bo z Almerią już masz rano zagro na środku obrony. Dokładnie, podejść tak. tak. mniej to, Mascher... to tak. I jakoś zagro całkiem tak. dobrze. No tylko Almeria i Szakter to, to jednak to nie to ten jest... rozmiar kapelusza, więc no byłoby to ryzykowne ale jeśli wyjdzie jednocześnie Busquets na boisko, zawsze możemy wrócić do ustawienia z buzy na środku obrony. Ja i jest to Do pomocy, więc to też nie jest problematyczne. Mecz Barcelony Szachtarem już dzisiaj wieczorem dość szybko wszystko będzie wiadome. Jeśli chodzi o wyjazd Realu do Londynu na, na rewanż Tottenhamem, Mourinho ma poza problemami takiej, tej samej natury co Guardiola, czyli jak, w jaki sposób oszczędzić jak najwięcej zawodników kontrolując ten mecz. Trzeba powiedzieć, że bardzo wielu zawodników zagrożonych jest żółtą kartką i Mourinho musi to wziąć pod uwagę przed potencjalnym półfinałem z Barceloną. Ronaldo, Ramos, Carvalho, Di Maria, Szabi Alonso, oni są zagrożeni żółtymi kartkami no i będzie trzeba jakoś uważać. Ja myślę, że Di Maria może nie wyjść w pierwszym składzie, żeby, żeby, jego, żeby jego oszczędzać. Są głosy, że Ronaldo wyjdzie od pierwszej minuty i dlatego był oszczędzany z Atletikiem Bilbao. Ja myślę, że... Że warto było Ronaldo oszczędzić trochę na, na. On jest świeżo po kontuzji. Przed nami dużo ciężkich meczów. Na pewno zagra Albiol zamiast Pepego. To jest pierwszy zmiennik, więc myślę, że skład naszej obrony powinien wyglądać w miarę przewidywalnie. Spodziewam się Marcelo. Być może Ramosa zastąpi Arbeloa, bo to nie jest to nie jest tak naprawdę jakaś ogromna różnica jakościowa w obronie, zwłaszcza u nas. No i ważne jest, ponieważ to ten Tottenham zagra prawdopodobnie w najsilniejszym składzie, nie licząc Croucha, będzie oczywiście Bale, zdrowy już będzie Lenon, także te skrzydła szybkie będą, będą funkcjonować, jest Huddle stąd, także może, może też on zagrać. W przodzie powinien zagrać Defoe oczywiście, który zastąpi Croucha. Jest jeszcze Pawluczenko, ale ja bym jednak stawiał na, na Defoe. Pawluczenko zagrał w ostatnim meczu ligowym i strzelił tam e, nawet chyba gola. Ale to, to nie sądzisz, że to właśnie Harry oszczędzał defo na, na ten mecz Ligi Mistrzów? Nie sądzę, że Harry oszczędza zawodników na jakiś tam konkretny mecz, myślę, że wyjdzie najmocniejszym składem i nie zdziwiłbym się, gdyby nawet wyszedł z Defoe i Pawluczenko razem obok siebie. No to zależy od... Ja jestem ciekaw, jak zagra ham czy już jakby odpuścił sobie ten mecz i, i zagra tylko dla kibiców, a jeżeli zagra dla kibiców, to może zagrać tak jak z Interem na przykład bez presji i coś tam strzelić. Nie spodziewam się to sensacji, no ale no, jestem ciekawy po prostu jak, jak ten skład zareaguje na, na tą porażkę i, i jak wyjdzie zmotywowany, czy, czy będzie bardzo zmotywowany, czy, czy o, trochę już te, te, te zblazowani będą. To jest główne pytanie właśnie, bo ja, mi się wydaje, że Tottenham nie ma jakby tak, generalnie nie ma jakości, żeby, żeby powalczyć w tym, w tym rewanżu, oczywiście o awans, ale z Tottenhamem oni czasem po prostu włączają jakiś taki dziwny tryb, w którym nic ich nie obchodzi i, i nagle grają po prostu jak natchnieni, także... także jest, jest, jest jakaś tam, jakaś tam szansa, że, że ten mecz jeszcze obróci się w całkiem emocjonujące widowisko. Myślę, że dla Mourinho bardzo ważne jest to, żeby zobaczymy, jak Mourinho, czy, czy on zagra pressingiem tak jak w pierwszym meczu i postara się po prostu zniwelować ten ham już, już na środku boiska czy jednak cofnie się i będzie uważał na, na tą szybkość skrzydłowych, na szybkość DFO, nie będzie zostało miejsca Lenonowi i Bailowi, żeby oni po prostu się rozpędzili i byli w stanie zagrozić obrońcom. Bez Pepego nasza obrona będzie wolniejsza, zwłaszcza, zwłaszcza jeżeli by jeszcze Ramos miał nie zagrać, tylko Arbeloa, także wtedy ja bym sobie jednak, jednak chyba życzył głębiej cofniętą defensywę. To jest bardzo ciekawe, niewiele widzieliśmy realów tych meczach rundy, rundy pucharowej, to dopiero czwarty mecz od, od wielu, wielu wielu lat praktycznie, więc, więc, więc bardzo ciekawe będzie zobaczyć jak to Mourinho zrobi. Jeśli chodzi o, o rezerwowych, no to myślę, że spokojnie mógłby wystawić Granero w środku pola. Kaka raczej nie zagra, prawdopodobnie zagra Ozil i Adebayor w środku, więc myślę, że to będzie z grubsza skład podobny do tego, który widzieliśmy w pierwszym meczu, zwłaszcza jeśli chodzi o drugą linię i atak. Tyle od nas na dzisiaj. Zapraszam wszystkich przed telewizory, żeby oglądać Ligę Mistrzów. Będzie podcast specjalny przed Grand Derby i uprzedzamy od razu z żonym, że przenosimy, się, przenosimy bloga na, na nową stronkę. Jeszcze przed Grand Derby pierwszymi. Także warto, warto, warto być uważnym, warto śledzić to, co się dzieje na naszym blogu. Będziemy informować na bieżąco. Na dzisiaj już się żegnamy. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia.